Bajki i baśnie polskie Maria Krüger, Apolejka i osiołek Królewna Apolejka, tak jak prawie wszystkie królewny, mieszkała w wysokiej wieży. Była to bardzo wysoka wieża, gdyż na jej wierzchołek wchodziło się po schodach, po 176 stopniach. Przy tym były to kręte schody, właśnie takie, z jakich najłatwiej można spaść. I pewnie dlatego królewna poleka nie schodziła zbyt często do ogrodu, po prostu wolała wyglądać przez okno. Chociaż nie wiadomo dlaczego, nikt nigdy w pobliżu wieży nie przechodził, nikt nie przejeżdżał, tylko czasem przebiegł tamtędy jakiś zabłąkany zając. Jednak któregoś dnia... Kiedy Apolejka przymierzała przed lustrem swoje najładniejsze korale, usłyszała, że ktoś śpiewa. Co prędzej podbiegła więc do okna. Drogą, tuż pod wieżą, szedł czarno ubrany kominiarczyk. Na głowie miał piękny nowy cylinder, a na ramieniu niósł drabinkę. – Nie jestem pewna, czy w mojej wieży są kominy do czyszczenia – pomyślała Apolejka – — Ale przecież i tak mogłabym z nim porozmawiać. Kominiarczyk zdjął z ramienia drabinkę i oparł ją o mur. Potem podszedł do małej studzienki w murze. Nabrał w złożone dłonie wody ściekającej ze studzienki i zaczął chciwie pić. Był widać bardzo spragniony. — Chyba zawołam tego kominiarczyka — postanowiła Apolejka ale zanim zdążyła otworzyć usta, zdarzyła się rzecz nieoczekiwana i dziwna. Zamiast kominiarczyka przy studzience stał czarny, kłapouchy osiołek. Z brody ściekały mu jeszcze krople wody, a Polejka od razu zrozumiała, że woda w studience jest zaczarowana i że po wypiciu tej wody kominiarczyk zmienił się w czarnego osiołka. Krzyknęła więc tylko najgłośniej jak mogła – Hej! – czy możesz znów być kominiarczykiem? Ale osiołek nic nie odpowiedział, tylko spokojnie zaczął skubać kępki zielonej trawy i kwiatów. A potem zabrał się do skubania liści na młodziutkich jabłonkach. I to nie tylko liści. W pewnej chwili udało mu się dosięgnąć wiszącego na gałęzi czerwonego jabłuszka. Odgryzł jeden kawałek, potem drugi, trzeci. Kiedy już zjadł całe jabłko, Znowu stało się coś dziwnego. Zamiast czarnego osiołka stał na tym samym miejscu czarno ubrany kominiarczyk. – Hej! – krzyknęła jeszcze raz Apolejka. – Hej! Czy to jabłko cię odczarowało? Ale kominiarczyk widać i tym razem nie dosłyszał wołania z wysokiej wieży. Jak gdyby nigdy nic, wziął znów na ramię drabinkę i śpiewając swoją kominiarską piosenkę szybko pomaszerował dalej. Szkoda, że poszedł, zmartwiła się Apolejka. Przecież zupełnie nie wiadomo, jak prędko znów ktoś będzie tędy przechodził. Na wszelki wypadek włożyła swoją najładniejszą sukienkę i najładniejsze pantofelki. Zawiązała niebieskimi wstążkami krótkie warkoczyki i poprawiła koronę, która ciągle przekrzywiała się na lewe ucho. Zawiesiła też na szyi najładniejsze korale. I właśnie kiedy Apolejka otwierała swoją najładniejszą parasolkę w kropki, usłyszała śpiew. Do drzwi wszystkich ciągle pukam, Apolejko. Przez świat idę ciebie szukam, Apolejko. Świat przeszedłem dookoła, Apolejko. Ciebie tylko ciągle wołam, Apolejko. Aha, to mnie ktoś szuka? Cieszyła się Apolejka. Być może jest to królewicz i szybko podbiegła do okna. Ależ tak! Z oddali nadchodził królewicz. Można go było od razu poznać po błyszczącej w blasku słońca koronie. Coraz wyraźniej słyszała jego piosenkę. szczęście trudno mi uwierzyć, a polejko, że znalazłem cię w tej wieży, a polejko. Ach! – zawołała radośnia polejka i chwyciwszy swoją najładniejszą parasolkę w kropki, szybko zaczęła zbiegać na dół po 176 krętych schodach. Ale na dole czekała ją smutna niespodzianka. Zamiast królewicza przy starej studience stał mały, bury osiołek. Na jego łebku lśniła złota korona. – Oczywiście byłeś tak nieostrożny, że napiłeś się już wody z zaczarowanej studzienki. – szepnęła zrozpaczona polejka. Co teraz będzie? – Po pierwsze jest to woda okropnie zimna, więc mogłeś się zaziębić. Po drugie jest to woda okropnie zaczarowana i wskutek tego stałeś się osiołkiem. – Na szczęście rośnie tu zaczarowana jabłonka. Szybko podeszła do rosnących pod wieżą jabłonek. Jakże jednak zmartwiła się i przestraszyła. Na jabłonkach nie było już między liśćmi żadnych jabłek. Co teraz będzie? Ach, co będzie? Dlaczego nie macie już więcej czerwonych jabłek? Wołała do jabłonek i potrząsała ich cienkimi pniami. Na najmniejszej, najcieńszej jabłoneczce, na samym jej wierzchołku, rosło jednak jeszcze jedno czerwone jabłuszko. Zakołysało się, Rozkołysało od tego potrząsania I bęc spadło pod nogi Apolejce Schyliła się, aby je podnieść Ale wieża stała na wzgórzu I czerwone jabłko zaczęło się toczyć w dół Coraz dalej i dalej Musimy je schwytać, krzyknęła Apolejka I w jednej chwili wskoczyła na grzbiet Zasmuconego burego osiołka Pędźmy osiołku, biegnij ile masz siły Tak więc zaczęła się pogoń Czerwone jabłko toczyło się po wąskich polnych dróżkach i po szerokich drogach. Miało lasy i zagajniki, turlało się po dużych mostach i małych mosteczkach. — Ach, prędzej, prędzej, osiołku! — szeptała Polejka. — Musimy schwytać to jabłko. A ono toczyło się dalej i dalej, aż wreszcie wpadło na ulicę jakiegoś miasteczka. Podskakiwało na kamieniach, którymi były wybrukowane wąskie uliczki i toczyło się w stronę rynku. Tuż za jabłkiem biegł bardzo już zmęczony osiołek z królewną Apolejką na grzbiecie. Wjechali na rynek. Pełno tu było straganów z pieczywem, ubraniami, płótnym, garnkami i owocami. Jabłko tymczasem toczyło się szybko, coraz szybciej, wreszcie z całym rozpędem wpadło w stos jabłek ułożonych na ziemi. Obok, na niskim stołku, siedziała gruba straganiarka. – Stój, ach, stój, osiołku! – zawołała Apolejka. Zeskoczyła z grzbietu osiołka i podbiegła do straganiarki. – Dzień dobry, pani – powiedziała grzecznie pomiędzy te jabłka, które pani sprzedaje, wpadło nasze jabłko. Zaczarowane. Czy mogę je zabrać? Ho, ho! Zaczarowane jabłko! Zdziwiła się straganiarka. A jakże ono wygląda? I jest czerwone? szepnęła Apolejka. Czerwone, powiadasz. Czerwone? <śm> a to dobre. Przecież moje wszystkie jabłka są czerwone. Rzeczywiście. Wszystkie były czerwone. Tak samo czerwone, jak to zaczarowane. Więc jak odnaleźć między nimi to, które mogło odczarować burego osiołka, aby znów stał się królewiczem? A Polejka pomyślała przez chwilę. Nie ma rady, zawoła. Musisz zjadać kolejno, jedno za drugim czerwone jabłka, dopóki nie natrafimy na to zaczarowane. Bardzo nie lubi jabłek, stęknął w oślim języku bury osiołek. — Trudno. Jabłka są bardzo zdrowe i na pewno ci nie zaszkodzą. Chyba, że chcesz już do końca życia zostać osiołkiem. — I a? zadrżał w odpowiedzi Bury osiołek, co oznaczało, że za nic na świecie nie chciałby zostać w postaci. — Czy wobec tego mogłaby nam pani sprzedać trochę jabłek? — spytała Polejka. — Nie mam co prawda pieniędzy, ale mogłabym dać pani za to moją parasolkę. — Dobrze. – Dam ci jabłek za parasolkę – zgodziła się straganiarka. Biedny, bury osiołek zaczął zaraz jeść czerwone jabłka, ale ciągle był osiołkiem. – Musisz próbować dalej – westchnęła polejka i podała straganiarce koral. Osiołek zabrał się więc znów do jedzenia, ale i tym razem wśród kupionych jabłek nie było tego zaczarowanego. Kupiła więc jeszcze Apolejka jabłek za swój pierścionek. Potem oddała straganiarce niebieskie pantofelki, potem wstążki z warkoczyków. Osiołek posłusznie jadł jabłka jedno za drugim. Zjadł ich wreszcie tak dużo, że zaczął się robić coraz grubszy, grubszy. Już nawet nie chciał patrzeć na czerwone jabłka. Być może nie zjadłby już ani jednego więcej, gdyby nie to, że Apolejka bardzo go o to prosiła. Wreszcie zostało już tylko kilka ostatnich jabłek. Na pewno wśród nich jest to zaczarowane, zawołała Apolejka, ale nie mam już nic do dodania. Została tylko moja złota korona. Niech będzie jej korona, machnęła ręką straganiarka i oddała Apolejce ostatnie jabłka. Było ich pięć jedno trochę nadgryzione. Zostawimy to nadgryzione na sam koniec. Ono chyba nie jest zaczarowane. Zjadł więc osiołek jedno czerwone jabłka i nic. Zjadł drugie i nic. Zjadł trzecie i ciągle jeszcze nic. To czwarte na pewno jest zaczarowane. Sam się przekonasz. Ale niestety i czwarte jabłko nic nie pomogło. A Polejka podała więc osiołkowi ostatnie jabłko. To nadgryzione. Osiołek smutnie kiwnął głową. Już mu było wszystko jedno. I naraz ledwie osiołek skończył jeść to ostatnie nadgryzione jabłko i w jednej chwili znów stał się królewiczem. Tylko nie tak zupełnie, bo głowa pozostała nadal głową burego osiołka. Na rynku rozległ się śmiech. Patrzcie, patrzcie, chłopak z oślą głową. I co teraz? Załamała ręca Polejka. Dlaczego nie jesteś zupełnie odczarowany? Biedny królewicz nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Stał ze zwieszoną oślą głową, a po burem pyszczku spływały duże łzy. O, nie płacz. To pewnie dlatego, że jabłko było nadgryzione. Ale lubię cię. Nawet gdy masz oślą głowę i zawsze cię będę lubiła, bury osiołku, zawołała Apolejka. A potem objęła go za szyję i pocałowała w bury zapłakany pyszczek. I tego widać było trzeba, aby czary były czarami do końca, bo zaraz potem zamiast oślej królewicz miał już własną głowę. Stał przed Apolejką wesoły, roześmiany. — W szczęście trudno mi uwierzyć, A Apolejko! — zawołał tak jak w swojej piosence. A mały kominiarczy, który właśnie zdążył oczyścić wszystkie kominy w miasteczku, przybiegł na rynek. — Nie pij już nigdy wody ze starych studzienek, Królewiczu! — ostrzegał. — Nigdy! — zawołał Królewicz. Uśmiechnął się do Apolejki i oboje poszli najszerszą ulicą miasteczka, trzymając się za ręce. — Koniec! —